kaffe makabra Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Cafe Makabra. Tym razem e, specjalne wydanie, dziesiąty odcinek, więc postanowiliśmy zrobić właśnie coś e, mniej typowego i z trochę większym luzem. Po tej stronie mikrofonu Jacek Brzezowski z Wrocławia. E, tutaj Paweł Serius z Warszawy. Piotr Sapek z Opola. Przemek może z e, No i w tym odcinku będziemy mówili ogólnie o... E, powiedzmy odłamie horroru, który gdzieś wyczytałem, że nazywa się Animal Attack e, czyli wszelkiego rodzaju zwierzaki, które będą e, głównymi bohaterami albo pobocznymi bohaterami w filmach o których będziemy mówić w tym odcinku mamy dwóch gości, e, mam nadzieję, że e, no, tak będzie się częściej wpadać do nas e, z opią już e, Piotrek byłeś u nas e, Przemek po raz pierwszy, witam tak jest. Witam, witam serdecznie. Eee, no, no to właściwie o opium już mówiliśmy, ale możecie jeszcze tutaj chwila, 5 sekund na reklamę, możecie powiedzieć o co chodzi, co i jak, co nowego, co ciekawego ostatnio u was było <grym> I, i znam zawias. Eee... Zamias No najfajniejszy blog w sieci nie filmowy, no co tu więcej mówić najpierw. No Kon Konkretnie. No. <głos> no. Nie, no, no, nie no, no ze swojej strony powiem, że od, od czasu, kiedy poznałem Opium, to tam wpadam i, i z przyjemnością niektóre wpisy oglądam. Fajne tytuły znajdujecie między innymi, znaczy pewnie sami tak bym to prędzej czy później znalazł, ale Imaginarium Doktora, nie czy Profesora, czy kogo tam jak ty się nazywa. Po prostu Pan Nasusa. O, porno, nie pornosusa, ale pa, parnasusa. E, dobry tytuł wyglądał, aczkolwiek nie zupełnie w klimatach kawy makabra, ale to chyba jeden z tych filmów, o których pewnie dopiero się zorientował, jakby weszło do kina. I a z kolei u Ciebie Pawle nagrałeś jakiś kolejny odcinek już swojego hmm. wydania podcastu o. czy znaczy, nie pamiętam o który mówiłem o ostatnio yy, yy, chyba mówię doła. o trzecim. Aha, no to jest już czwarty, jest już czwarty. Jak ktoś chce posłuchać, poglądać trochę o torbach fotograficznych, to, to zapraszam. No, no ale jeszcze powiedz na jaki adres. A, yy, znaczy, <śmiech> No, najłatwiej wejść na asyrius.pl i tam są nośniki już do wszystkich moich różnych dziwnych projektów. Mm. A Opium znajduje się pod opium.org.pl, tutaj wyręczę kolegów w marketingu. <śmiech> e, no tak, a dzisiaj mówimy o zwierzakach, więc chwilę przerwy z muzyką i za chwilę wracam. W krótkiej przerwie wchodzimy e, i no mamy, zebraliśmy takie kilka, kilka różnych tytułów, e, które właściwie w większości, e, ka, każdy z nas z, z osobna znalazł sobie po trzy wybrane filmy, obejrzeliśmy je e, i nikt do końca nie wie co inni oglądali, poza tym, że oglądaliśmy naprawdę jakieś absurdalne trailery tych filmów. No, okazało się, że niestety nie można było znaleźć wiele filmów na serio z tego gatunku, pomimo że bardzo się staraliśmy e, i opuściliśmy takie klasyki jak Mucha, Szczęki czy Ptaki. A poszperaliśmy w tych trochę mniej znanych, i, i wyszło na to, że te filmy są albo śmieszne z zamierzenia, albo nie, ale tak czy inaczej większość z nich jest śmieszna. Ale znalazło się kilka fajnych tytułów. Ja na przykład obejrzałem Kujo z 1983 na postawie Kinga. O... Fabuła jest banalnie prosta, i byłem zaskoczony, że ten film tak naprawdę chwycił mnie. Opowiada o no ogólnie wściekłym psie który, właśnie Bernardynie, który e, może nie tyle terroryzuje okolice, bo to jest za dużo powiedziane, ale który sprawia, że e, matka z dzieckiem uwięziona w samochodzie przeżywa chwilę grozy i tak naprawdę wszystko, połowa filmu opiera się na tym, że po prostu e, ten pies terroryzuje ludzi zamkniętych w puszce zwanej samochodem, e, z różnymi wątkami pobocznymi, tam jakaś zdrada, romanse i tak dalej, ale e, cały film moim zdaniem świetnie trzyma w napięciu e, i pokazuje jak ten pies coraz bardziej zaczyna szaleć i, no, i jak się ludzie zachowują właśnie w, w takiej sytuacji, kiedy nie można nic zrobić. No i tak naprawdę film jest banalnie prosty w wyjaśnieniu, bo opisałem go już całego. Nie czytałem niestety książki, nie wiem, czy ktokolwiek z was czytał tą książkę. Nie, ale... No i wieki temu, wieki temu. Ale wściekły Bernardyn brzmi nieźle. No i jest nieźle zrobiony. To jest film z 83 i, i sam ten pies jest całkiem fajnie zrobiony, oblany jakimś błotem i Janów z ust a, i od tej strony reali realizatorskiej jest całkiem nieźle zrobiony. Historia jest po prostu banalna, a jednocześnie w, pokazuje jakby tą całą psychozę związaną z szalonym zwierzęciem, które gdzieś tam ciągle grasuje w tle. ja osobiście mogę polecić, pomimo, że film z tego, co widzę w sieci nie zdobył y, wysokiej noty, ale jest to jeden z, y, akurat Jedyny film, który tak na serio można traktować z tego, co ja znalazłem, a, a znalazłem sporo, jakby nie wszystkie filmy obejrzałem, które tutaj znalazłem i, i chyba chyba dzięki temu jeszcze... Jesteś normalny. Tak, tak. Bo... No, chciałem, chciałem te filmy obejrzeć, no naprawdę. Ja, ja może przeczytam tylko te tytuły filmów, które jakby zorganizowałem i, i no... No i się nie dało obejrzeć, no. Arachnofabię akurat nie oglądałem, ale to jest jeden z tych lepszych filmów. Y, jakimś cudom nie dałem rady. Y, mam jeszcze Atak Olbrzymich y, Pijawek. Y, pies... Devil Dog, The Hound of Hell, czyli Pies piekła. E, R... Jak tytuł płyty metalowej. Air vs. The Spider z 58, To całkiem nieźle wyglądało. Duży pająk atakuje ziemię. E, Czarny Skorpion z 57. W ogóle te czarno-białe filmy właśnie świetnie przedstawiały różnego rodzaju wynaturzenie natury. Wszelkiego <głos> rodzaju monstra, które atakowały bardziej lub rozgarniętych ludzi w amerykańskich miasteczkach, właśnie były duże pająki, skorpiony i tak dalej. Ryjówki. <głos> I właśnie te filmy z lat 50-tych, 60 -tych, no one się świetnie nadają na imprezy takie z luzem, z piwkiem i tak dalej, ponieważ w swoim absurdzie można spokojnie wyłączyć audio, puścić do tego muzykę i uznać, że to będzie wizualizacja na dany wieczór, na imprezę. Hmm, tutaj jeszcze mam długi weekend, weekend o którym będziemy mówić hmm, Człowiek Komar. <śmiech> z 20, 2005 roku to wygląda jak jakaś taka marna kopia muchy Cronenberga. Eee, I no, człowieka Manski to się nazywa film, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Człowieka Komara nie obejrzałem. Widziałem kawałek, no. I wystarczy. E, tak, tak. E, jeszcze film Mimik, o którym mm, to też podobno stoi. Bo tu, znalazłem gdzieś taką serię ekohorrorów, tak zwanych. <laughs> I to właśnie też tam trafiło jako jakiś e, wirus, który się właściwie. No to nie do końca w tym klimacie, ale to możemy poszerzyć już o ten eko-horror. Wirus, który się rozwija w jakąś formę życia w podziemiach Nowego Jorku. No nie wirus to takie małe robaczki, więc... No, no można, ale nie można jest to aligator, powiedzieć. tak? Więc, <laughs> e Monkey Shines, o którym też będziemy dzisiaj mówić. Znaczy, właściwie nie ja, tylko chyba Przemek, tak? To widziałeś? Mm, tak, dokładnie. R Romero, Pirania z 78 roku. Razorback, to też chyba jakimś ściekłym psie Slug z 88 ślimaka, jakichś ślimakach. Bestia z morza jest w Szponach Strachu to o, o Krukach Koł w oryginale też jeżeli ktoś może spróbować obejrzeć ja akurat w Szponach Strachu obejrzałem pierwsze 15 minut podziękowałem był taki straszny, że nie wytrzymałeś a w poziom efektów specjalnych no, nie odurzył postanowiłem wyłączyć i zacząć oglądać kolejne filmy. Eee, więc jeszcze o, o, o, o tego typu filmach będziemy mówić, o tych śmieszniejszych. Eee, natomiast ja osobiście kurzo mogę polecić jako i, jedyny taki horror na serio, ponieważ te inne filmy, które sam obejrzałem dalej, eee, też są moim zdaniem w jakimś stopniu godne polecenia, ale, ale to nie są filmy, które można oglądać z trzeźwością umysłu. No, tak to... I to jest w sumie jedna z nielicznych historii, albo może jedyna tak, taka, która mogła się wydarzyć naprawdę, nie? Tak, no właśnie, bo to, to, to też te filmy w większości przypadków, z tego, szczególnie te starsze, z lat 50 te gigantyczne pająki, ośmiornice i tak dalej, to, to polegają na tym, że albo coś spadło z kosmosu, albo coś się rozmroziło, albo coś zmutowało. A Kujo właśnie jest no to może się tobie zdarzyć i <głos> uważajcie na psy. Gdzieś czytałem fajne opinie, że po oglądnięciu Kudżo ktoś nie mógł już obejrzeć yy, ze spokojem filmu Beethoven. <głos> nie wiem, czy ktoś kojarzy. <głos> no, więc <głos> <głos> jeżeli macie jeszcze dziecko tak w wieku do 8 lat, to puście a dopiero później Beethovena. To pokażcie mu Kudżo, nie będziecie musieli oglądać Beethovena. Dobra, no to po kurzu teraz Paweł, twoja po, kolej co tam zobaczyłyście? No dobra, jak, jak mamy mówić tak y, bardziej poważnie na początku to y, film który jest ponoć na faktach no i faktycznie to może być możliwe y, Martwa Rzeka y, produkcja australijska y, grupka ludzi wybiera się na wycieczkę na ryby jakąś tam rzeką no i zostają napadnięci przez krokodyla no, najpierw ginie przewodnik, łódka im przewraca, lądują na jakichś drzewach. No i tam po kolei ludzie giną. Dwie y osoby przeżyły y, y, y, y, y, y, y, um, atak, jedna <tosgenie> umarła, jedna przeżyła. Takie, no, no w zasadzie nic poza tym krokodylem i drzewami tam się nic nie dzieje. A to jest duży krokodyl, mały krokodyl? No taki dosyć spory, no. przewrócił taką czteroosobową łódkę więc mały nie był. Ale nie był to jakiś taki krokodyl typu, nie wiem, Lake Placid, czy jakiś taki... No to mój zrok będzie lepszy. No tam... Bo ja nie pamiętam, w którym to filmie było, że jakaś babcia krowami karmiła krokodyla. Tak zobaczyłem końcówkę tego filmu, to myślałem, że padnę, nie? No ale to było jakieś tam już wynaturzenie takie, jakieś olbrzymi ten krokodyl. Nie, tutaj ten krokodyl był całkiem normalny. No, no, to zaczynamy od normalnych filmów. No, tak? i, i, i faktycznie, no, chwilami trzymał ten film w napięciu, chociaż y, tam się niewiele działo. No, w zasadzie y, szybko tam zostały tylko dwie kobiety, które siedziały na tych drzewach i nie wiedziały, co mają zrobić. Próbowały tam gdzieś jakoś dostać się po łódkę. Ja mam wrażenie, że o samych krokodylach to można zrobić osobny odcinek, bo tych filmów trochę było Tak, tak, tak, było trochę, No, no ale ten... No recenzja ma bardzo słabe no, w zasadzie tak jak przeczytałem tam kilka to jedna tylko twierdziła, że no, faktycznie to mogło być straszne na żywo a cała reszta to że ludzie no bez przesady no i co no i, no i tyle można powiedzieć o tym, bo tam ani efektów nie było jakichś specjalnych, jeden tylko skok krokodyli był taki jakiś E, to to, to, to no, wielki ale, ale to mówimy. Ale to wszystko, także tak naprawdę. No yy, nie wiem, jak, jak zaliczać takie filmy. Czy, czy to był horror, czy nie był horror? Czy horror to powinno być coś, nie wiem, nienaturalnego? Czy, czy taki krokodyl, który jest możliwy, się jakoś załapuje na to? <gry> Zrobimy jakąś skalę horroru i ten. <głos> tak. Później wypuścimy wszystkie zwierzaki na siebie i wybierzemy najlepszego. Jak zawartość horroru w horrorze sprawdzimy <głos> No to mamy już ten, Bernardyna, mamy krokodyla. Kurczę, a, a... ktoś. A właśnie, bo, bo mieliśmy też film o chomikach, tak? Nikt go nie obejrzał. <głos> a ja go obejrzałem. <głos> <głos> Okej. Okay. To później pogadamy o chomikach jeszcze. W moim filmie też nie było zbyt wielu efektów, bo mowa o Long Weekend z 78. Australijski film, strasznie spokojny, taki, taki naprawdę oldschoolowy i ciężko go w sumie zaliczyć do, do jakiegoś animal tak? Tu raczej by pasowało Nature Attack czy, czy też właśnie <śmiech> e, nie wiem Eco Horror. Generalnie historia jest bardzo prosta. Moda para typowych mieszczuchów zabiera pieska, ładują się do samochodu i jadą sobie e, gdzieś do, jak, do jakiegoś totalnego w jakieś totalne odludzie żeby tam spędzić weekend i się zrelaksować. E, no, ale jako, że nie są szczególnie mili dla, dla całego otoczenia czy, czyli po prostu śmiecą, hałasują, e, e, strzelają ze strzelby i jeszcze mają ze sobą harpun, co w w ogóle jest dziwne. E, Mogliby być Polakami. <śmiech> Mogliby być, ale nie są. E, no w pewnym momencie po prostu zaczyna się. Coś, coś dziwnego. Zaczynają być atakowani przez wszystko, co się rusza. Od, od mrówek, począwszy, skończywszy na, na co większych ptakach. No i w zasadzie tyle. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy też można to zaliczyć do typowego horroru. Skoro tutaj. Ja, ja, ja, ja w zasadzie... zdradzę, że ja zdradzę, że też oglądam ten film bo już jakiegoś czasu chciałem go obejrzeć i rozbroiły mnie krzyczącym mrówki <grym> tam jest taka scena, że oni traktują mrówki jakimś takim sprayem na spędzanie i jest on krzyczał po prostu <grym> to jest taki dziwny, dziwny bohaterów. <grym> one płaczą A, no jest o tyle specyficzny, że tu nie ma żadnego takiego głównego zagrożenia w stylu właśnie krokodyla czy jakiegoś innego stworka no, tylko natura jako całość Osa, mi się spodobały dwie rzeczy w tym filmie, spadająca gałąź czyli drzewa atakuje człowieka e, i, i świetna końcówka była, końcówka naprawdę e, nie, nie z ptakiem z ucieczką i przez las na tak, samym tak, końcu, tak, tak, tak. A to było, to było, było fajne, fajne. I, i dla samej końcówki właściwie można przewinąć film tak. <śmiech> nie i zobaczyć samą końcówkę tak. końcówkę no, tak naprawdę ten film był o tyle horrorem, że to małżeństwo się ciągle kłóci, więc to jest wystarczający horror. E, tak. <grym> znaczy tam była jedna fajna scena, już jak pierwszy raz oglądałem ten film, e, wyglądało na to, że ten facet po prostu już nie wydostanie się z tych zarośli, że po prostu się tam zgubi i, i w międzyczasie coś go tam zje, ale się okazało, że jednak wyszedł, no, a jak skończył, tak skończył. Mimo Mi wszystko ta pod... ostatnia scena była dosyć komiczna. No tak, ale taka właśnie w dobrym stylu akurat do tego filmu mi się też świetnie podobał jeszcze e, motyw lwa morskiego, który pomimo bycia martwym ciągle podróżuje tak, za nimi. To tak. tak. <głos》> się zastanawiałem, czy no, po prostu na samym końcą gdzieś jeszcze nie dojdzie do tego kolesia. <głos》> to jest <głos》>, więc mamy... Tylko, chyba tylko tyle, że w rok temu powstał też australijski zresztą remake z James'em Cavillem A nie widziałem remake'u nie wiem, nie wiem jak, jak się prezentuje w stosunku do oryginału, ale słyszałem opinię, że bywa niezamierzenie śmieszny <ścoughs> także no ten też był trochę śmieszny, więc momentami ale tylko momentami no tak no, to znaczy ja osobiście powiem, że długi weekend chyba może nie jest to super udany film ale też jeden z tych taki poważniejszych i, i ciekawszych jeśli chodzi o ten taki cały gatunek, który staramy się tutaj przybliżyć a, Dobra, to by było na tyle <ścoughs> jeśli chodzi o weekendy <ścoughs> a teraz Przemek nas pewnie zadziwi jakimś y, hitem kinowym <śpiewanie> To znaczy, tak, zastanawiam się, od czego tu zacząć. A były krokodyle, też pociągnijmy krokodyle. Rogue, Grega McLeana, gościa od Lowprika, eee, samym Worthingtonem w roli głównej, czyli maga gwiazdą przyszłą, prawdopodobnie. Eee, cóż można powiedzieć o fabule? Jest identyczna jak w Martwej Rzece. Grupa, grupa mieszczuchów wybiera się na przejażdżkę, łódką. bo tam nie było czterech, a kilkunastu, więc krokodyl jest większy. Zobacz, mi dał radę. To więcej jedzenia. Więcej jedzenia, tak. No. Mogę powiedzieć, krokodyl atakuje, łódka się zwraca, yy, Mieszczuchy lądują na małej wysepce, na środku rzeki, no i muszą sobie jakoś tam radzić. W yy, mniej lub bardziej udany sposób, że tak powiem, to, co mi się nie podobało w tym filmie, to że krokodyl był w końcu przedstawiony jako zwierzę, no cwane i, i, i sprytne, ale tylko zwierzę, które, które nie znajdowało się w pięciu miejscach naraz, nie, nie, nie miało jakichś nadnaturalnych zdolności, które sobie reżyser wymyślił myślę, że, że, że, że dość realistycznie się to, o ile moja, moja wiedza na temat krokodyli znikoma no, że nasza, nasza wiedza na temat krokodyli w ogóle się powiększa, jeżeli obejrzymy te wszystkie horrory z nimi w groli głównych. Znaczy będziemy tak wiedzieli tylko, że zjadają ludzi. Tak. Tak, dokładnie, dokładnie. Yy, no tutaj zjadł paru, parę osób faktycznie plus pieska, co sympatycznego zresztą, niestety. Yy, generalnie dobrze się to ogląda no, tempo jest szybkie film nie jest zbyt długi co może wkurzać no, to, to, to, to, to w wielu wielu podobnych filmach, czyli Mieszczuch odnajduje w sobie jakieś zdolności przodków żyjących w dżungli i radzi sobie lepiej niż Rambo w Afganistanie ale ogólnie całkiem przyswoity filmowy Powiem, że w Greg'u McLean w reżyserze, no już niektórzy tutaj yy, odnajdują jakiegoś, jakąś nową gwiazdę horroru. No, był niezły, rok jest niezły, no ale to jednak trochę jeszcze na wyrost mi się wydaje. Ja będę go obserwował nadal. A krokodyl, krokodyl fajny, duży, animowany no boże, komputerowo, ale, ale mimo wszystko nie było tego aż tak widać. Zastanawiam się, na ile jakby bogate mogą być filmy z krokodylem w roli głównej, poza tym schematem, który już tutaj powtórzyliście, czyli tak. łódka płynie, wraca krokodyl i zaczyna się rzeź. Kosnowie mogą na przykład. O, w, mm, no w sumie. Tego znaczy już Jason, by... Jason już był w kosmosie, więc może krokodyl. <laughs> ale. Ale, ale chwila, był chyba z krokodylem w Nowym Jorku, nie? To nie był krokodyl dandy, ale e, nie było coś takiego, że rzeczywiście w podziemiach jakiś ligator czy coś takiego pędziło. A było, było coś, było. Mhm. To Kiedyś nie, był, to był jeszcze to był w basenie. Nie, nie, nie wiem, czy pamiętacie taki serial. O nie, tylko nie Powrót po, po, po do Edenu. <grym> w basenie to była ręka pamiętam, ale to już malana było chyba. Okej, okay. dobra, to mamy pierwsze, <laughs> pierwszą małą rundkę za sobą. Chwila muzyki, wracamy za chwilę. Ję na tette trois illusions, nie se tais plus. Dans la tête, ces deux mots je surgivrai. Dans la tête, trois Qui ne se taise plus dans la tête ce mot rassier. zaczynamy drugą rundę filmów ze zwierzakami. E, moim tytułem numer dwa jest film pod tytułem Willard e, z 2003 roku. E, ja tym filmem się zainteresowałem z tego względu, że znalazłem go na liście horrorów, a zorientowałem się, że jakby nie do końca to tak jest, bo e, film, no, taki dosyć familijny się okazał. Poza tym, że jest kilka scen krwawych, ale tak naprawdę film na no serio można było ze starszymi dziećmi obejrzeć, bo no, tak jest zrobione. E, a nigdzie nie było opisane, że tak naprawdę jest na pograniczu jakiejś komedii, a tak naprawdę jest to remake z e, f, filmu z lat 70., e, więc, e, który podobno był thrillerem. A film opowiada o Willardzie, tytułowym kolesiu, który jakby nie do końca jest psychicznie normalnie ukształtowany przez swoją niezwykle miłą mamusię. No i ogólnie ma problemy ze swoim szefem, który postanawia go zwolnić. Willard w międzyczasie poznaje nowych mieszkańców swojego mieszkania, którymi okazuje się różnego rodzaju gryzonie, głównie szczury. No i on zaczyna sobie z nimi w jakiś sposób tam rozmawiać. Tresować i tak dalej, no i w końcu dochodzi do tego, że wykorzystuje szczury jako formę zemsty na swoim pracodawcy. Mniej więcej tak to można określić ten film. E, film jest e, film jest o tyle warto obejrzenia, że jest taki dosyć e, to, to, te postacie są dosyć barwne. E, główny aktor e, Crispin Glover e, nie widziałem go w żadnym poważniejszym filmie się przynajmniej wydaje. A, ja pamiętam z Zaniałków Charlie'ego i, i, i pierwszej części i drugiej. I w zasadzie w Willardzie, o tyle o ile e, obejrzałem zwiastun to on wygląda identycznie jak, jak właśnie w tamtych filmach. Po prostu jak e, tak jakby ta postać została żywcem przeniesiona z jednego filmu do drugiego. No, on, on gra takiego lekko psychotycznego właśnie kolesia, który no, nie do końca chyba radzi sobie z życiem. I, i ogólnie no, świetna rola. Tam. No, ogólnie świetna rola, ale teraz jak tak mówisz, to się zastanawiam czy on po prostu nie, nie gra siebie. E, f, f, film, od samego początku jak oglądając ten film on przywodził mi na myśl takie e, reanimatora, e, nie pamiętam reżysera, ale reanimatora to... O, właśnie. E, właśnie taki, taki na, na poły serio, na poły komediowo potraktowany temat tak samo tutaj wstęp do Willarda właśnie też mi przypominał Reanimatora, muzyka jest typowo Bartonowska i sam klimat filmu też ma coś w sobie z Bartona, więc jeżeli ktokolwiek lubi Reanimatora czy Bartona może spróbować sięgnąć po ten film i, i sam ocenić. Film też oczywiście nie jest wysoko ceniany no i nie ukrywajmy, no nie jest to jakiś hit, to nie jest jakaś rzeź ze szczurami w roli głównej, gdzie one tam biegają po ścianach i tak dalej. A wydawało mi się, że właśnie mógłby, mógł taki być, bo um, nie widziałem chyba za dużo horrorów ze szczurami. Nie przypomnę sobie, czy z jakimikolwiek gryzeniami, a wydaje mi się, że to jest świetny temat, który mógłby dobrze wyglądać. Szczególnie, że e, chyba, no nie wiem, szczury chyba pasują do tego, nie? to by się mogło wydawać, no ale okazało się, że postanowić zrobić komedię i, i no taki, taki dziwny miszmasz, który nie wiadomo tak naprawdę do kogo jest skierowany, bo ani to do dzieci, ani do starszych tak na serio. No i ogląda się tak powiedzmy na takie nudne, kacowe popołudnie niedzielne, jest ok. No i to by było ty, tyle na temat Willarda i teraz przechodzimy do kolejnego tytułu Pawle przekazuję Ci głos. Tak się zastanawiałem, czy jeszcze pojechać z czymś poważnym, ale no, skoro już mówisz o komediach, to może zostańmy przy tym. Kolejny tytuł to Mamut. Film z 2006 roku. No i też w zasadzie mógłby być niby horrorem o dużym zwierzaku, który tam szaleje. No ale tak naprawdę chyba jest to trochę komedia science fiction komedia, to też trudno powiedzieć, no, bo to taka komedia przez zaciśnięte zęby trochę. Generalnie chodzi o to, że jest jakieś tam miasteczko w naszych czasach, w które uderza jakiś meteor, meteor wpada do jakiegoś muzeum historii naturalnej, no i okazuje się, że mamut, który tam był w jakiejś bryle lodu, wyszedł, ożył i zaczyna terroryzować tam miasto no i w zasadzie biega tam jakiś no zanimowany trochę słabo więc można tam też potraktować go bardziej chyba jako kino jakieś familijne na koniec okazuje się, że to w ogóle to w zasadzie możesz na samym początku przypuszczać że Mamut został opanowany przez obcego jacyś kosmici przelecieli, opanowali go no i zaczęli tam szaleć nie, no myślałem, że jakimś szatanie powiesz czy czymś tak. <grym> Nie, no szata, że mamuta opętał Nie, no, opętali go tylko obcy No i w zasadzie tyle, tyle można powiedzieć o tym filmie no, Przyjrzałem jeszcze, bo to reżyserował Tim Cox <grym> Patrzyłem, co on jeszcze zrobił Dobre nazwisko No, ale zrobił coś, co się nazywa Larwa na przykład Wygląda na horror o. science fiction Nie wiem, czy widzieliście nie, ja, nie, nie, widział, nie, nie. Ale, nie. Ale brzmi dobrze. No, tak samo dobrze brzmi potwór, czyli jaki Alien Lockdown. To horror science fiction. No tak, no tak jak mówiliśmy Więc... tam wcześniej, zanim zaczęliśmy nagrywać, że te filmy mają straszniejsze tytuły i lektorów podczas trailerów niż same filmy w rzeczywistości. <śmiech> są straszne. Tak, tak o, ostatni film, który oglądałem, to zanim podesłałem wam trailer, to musiałem go obejrzeć trzy razy, bo wyglądał naprawdę poważnie. Przez, no, przez pierwsze tam parę sekund, nie? No to <laughs> ale to o tym później. No dobra, no to mamy już Mamuta, mamy Szczury, Bernardyna, co dalej? Teraz czas na pająki. Kolejny film to będzie Eight Legged Freaks, czyli po polskiemu atak pająków o ile sobie dobrze przypominam film z 2002 roku to fabuła jest banalna mianowicie kierowca wiozący jakieś takie toksyczne odpady gubi, gubi podczas swojej trasy jedną z beczek ona ląduje w jakimś tam stawie i z kolei Jakiś czas później mm, miejscowy mm, kolekcjoner pająków e, zbiera tam e, w, w, w, tym, w tym miejscu e, pożywienie dla swoich milusińskich. No jak łatwo się domyślić, że, że jak już pajączki skonsumują te, te zakażone żyjątka, no to w tym momencie zacznie się jazda. No, pająki zaczynają rosnąć i robić totalną masakrę w mieście. Tak w wielkim skrócie można po prostu to opisać. No tutaj specjalnie nie ma o czym opowiadać. Może tylko tyle, że, że film jest naprawdę pełen humoru i, i nakręcony z, z, naprawdę z biglem i, i z jajem. No, no i to w zasadzie tyle ale w, to znaczy jest to na tyle udane, że byś obejrzał to jeszcze raz, na przykład tak, nie, za 3-4 lata? Tak, to jest jeden z tych filmów, które, które w zamierzeniu miały być zabawne i śmieszne i e, no i to się udało, to, także mogę to polecić z czystym sumieniem i, i no nie wiem, nie będzie to na pewno stracone 100 minut, bo tyle trwa no okay. to, to akurat chciałem jeszcze zobaczyć właśnie, więc może któregoś popołudnia, południa znajdzie się czas na pojąki. dobra, to co mamy dalej? dobra, dalej mamy małpkę czyli coś niezbyt niezbyt, może typowego dla animala, tak? znaczy właściwie Monkey Shines to też nie jest typowy animal tak? No trudno to, to nazwać tym mianem eee, to jest to film Romero z 1988 roku. Wiadomo, Romero to głównie trylogia trupia. Znaczy, właściwie, trylogia w pięciu czy sześciu teraz odsłon. No, dobra. Eee, no, to jest tak. Eee, jeden z ostatnich uda udanych filmów Romero, według mnie. Eee, bohaterem jest tutaj model tapeta o imieniu Alan. Zaczyna się sieranką, chłopak budzi się koło swojej laski i idzie pobiegać. Znaczy nie miał zbyt męczącej nocy, że tak powiem. Yy... Następuje wypadek, chłopak zostaje potrącony przez samochód, wiadomo, paraliż wpada w depresję, próba samobójcza, yy... tam rodzina, przyjaciele starają się mu pomóc, no więc dostaje to już brzmi poważnie wydawało mi się, że przejrzeliśmy na komedię ale dobra, to było, to było ostatnie poważne zdanie bo kumpel yy, jako pomoc domową, że tak powiem yy, przyprowadza mu do domu mopkę, kapucynkę no, zmodyfikowaną genetycznie o czym, o czym bohater nie wie no i cóż, no, na początku znowu się ranka, wszystko fajnie, pięknie, trają sobie muzyki, yy, się tam bawią, czytają, opowiadają, kochają, znaczy kochają w sensie yy, niedosłownym. Yy, niedosłownym. Yy, no, z tym, że małpka zaczyna się robić coraz bardziej bardziej zazdrosna chłopaka, i on zaczyna y, przejmować jakieś tam jej y, pierwotne, że tak powiem, cechy. C taki dziwny, telepatyczny, czy tam psychokinetyczny sposób zaczynają oddziaływać na siebie mokka z facetem. Yy... O nie! No... No, brzmi to śmiesznie, ale film da się oglądać jak najbardziej. To poważna sprawa. Tak, co prawda razi mnie tam ten klimat 80 którego szczerze mówiąc nie znoszę. I tam te typowe fryzury, stroje, no, a tego typu właśnie sprawy. Czyli krótko z przodu, długo z tyłu? Tak, akurat tam chyba tak nie było, ile dobrze pamiętam, ale. ale... Wysokie czoła i loki z tyłu, na przykład też z tyłu, e, wielkie okulary na pół twarzy, no tak, niezbyt ciekawe rzeczy. No, yy, cóż jeszcze mógłbym powiedzieć? Yy, znaczy, podobało mi się w tym filmie, że, że, że tak jakby, yy, tak jak mówiłem, yy, małpka na chłopaka wpływa, że on zaczyna jakieś tam swoje pierwotne instynkty przejawiać, co się zresztą fajnie w ostatniej scenie, w yy, jednej z ostatnich scen yy, uwidacznia natomiast ona się od niego uczy jakichś tam ludzkich odruchów no, to taki, yy, ludzkich odruchów yy, takich niezbyt niezbyt ciekawych to jakaś tam miłość zazdrość prawda zawiść kłamstwo podstęp itp yy, yy, yy, yy. cóż no ale póki co to byśmy chyba jako jeden z tych ciekawszych filmów, szczerze mówiąc, o których tutaj mówiliśmy. To znaczy tak. W końcu bym obejrzał ten Monkey Shines niż coś o ligatorze. Znaczy, to znaczy fajna też rzecz, że, że małpka to nie jest żadna tam animowana, ani prawda y, tam poklatkowo, czy już komputerowa, ale to wtedy nie było o tym To zwykła małpa to jest tylko fajnie wytresowana, y, gra, że tak powiem w cudzysłowie przyzwoicie, no, mimikę ma zdecydowanie bogatszą niż Steven Seagal, już prawda? Czy, czy, czy... <laughs> także, także muszę przyznać, że fajnie, fajnie wypadła. Sam film mówię, no, jest dosyć niezły, ma kilka niezbędnych scen, kilka jakichś tam humorystycznych, niepotrzebnych wstawek, ale ogólnie chyba mógłbym polecić, no tym bardziej, że Romero już później nie nakręcił nic specjalnie ciekawego. O małpach. O małpach to jest <głos> No tym bardziej, że ja nie znam żadnego innego fajnego tego o małpach. No, znaczy horror, bo tam było jakiś Kongo, prawda, w tym stylu. Nie wiem, że jest shakmo o zabójczym pawianie, ale... Ale nie udało mi się jeszcze tego dorwać. <głos> no, Może kiedyś. No. Okej, okay, to mamy już drugą rundę ze sobą. Znowu chwilę muzyki i wracamy z kolejną porcją niesamowitych horrorów ze zwierzętami w roli głównej. No to po krótkiej przerwie wracamy do e, naszego cyklu horrorów ze zwierzętami. E, o ile w moim przypadku Kudżo to był taki no, dobry horror moim zdaniem, który można było polecić, e, albo przynajmniej przyzwoity. W jakimś wymiarze Willard to było takie trochę nie wiadomo co, z kolei na sam koniec zostawiłem no, mimo wszystko już taką perełkę. Też z Australii, nie wiem co oni tam mają z tymi horrorami. Ale nazywa się film Black Ship, czyli Czarna Owca. Nie wiem, czy ktokolwiek z was widział to albo coś słyszał o tym filmie poza tym trailerem, który Ja myślę, że trailerem wystarczy. <laughs> A, no, no cóż, <laughs> Czarna Owca mam wrażenie, że podąża śladami Petera Jacksona z tymi jego pierwszymi filmami. E, coś, coś tutaj jest właśnie z Jacksonem, moim zdaniem, aczkolwiek no, o niebo lepiej wykonane. To e, no, zakręcany pomysł, oczywiście, z owcą roli głównej, mnie zaciekawił. Postanowiłem obejrzeć ten film. E, efekty specjalne podobno robiła tutaj Weta, czyli firma zajmująca się efektami, między innymi, która wybiła się właściwie na wadce pierścieni. Nie wiem, gdzie te efekty były zastosowane, ale no, podobno zrobili. No, ale, ale była tam jakaś transformacja w trailerze? No no tak, no rzeczywiście było. Jakby, nie wiem, 10 sekund animacji komputerowej, kiedy i twarz się zmienia. I mi, mi się wydaje, że ten, że Ueta chyba zastosowała ten swój system biegających orków we Włodze Pierwszej tylko zamienili to na owieczki. To, no, to ujęcia, jak tam zbiegają z góry, to takie dosyć epickie <grybujesz się w okresie> <grybujesz> Dobrze, że nie krzyczę, że to jest sparta. To, to, to, to też mi się tak kojarzy, nie wiem, że e, Nie no, owce, tak? No mamy, mamy jakąś tam farmę, która e, sobie funkcjonuje, że jest owieczek i tak dalej. No i po jakimś czasie rozłąki wraca syn... E, Farmera, który zginął tam podczas jakiegoś wypadku, i, i koleś ogólnie ma traumę e, pod względem owiec. E, a jego brat z kolei prowadzi tu całą farmę, i się okazuje, że tam jakiś nie wiadomo e, jak straszliwy eksperyment jest prowadzony na e, owcach, które mają być tam genetycznie zmodyfikowane, e, żeby dawały więcej wełny, leka, czy co ona jeszcze tam, mięsa, tak. No i okazuje się, że coś poszło nie tak. Do tej całej akcji jeszcze dołącza para wojowników o prawa zwierząt i tak dalej, gdzie jeden z nich zostaje ugryziony przez owce i zamienia się w owcołaka. Ja takiego się mają, że powiesz wojowników ninja. No, kurczę, z żółwiami nie mieliśmy horroru. O kurde. Tak czy, inaczej, e, tak czy inaczej film z e, owcami, które atakują ludzi, gryzą i, i od, wygryzają im gardła jest naprawdę e, godny polecenia, bo no jest to po prostu typowy film, który ogląda się z piwkiem. Tak Podobnie mi się wydaje jak e, ten atak pająków. E, film, który zupełnie nie jest ambitny intelektualnie, a ma jedynie sprawdzić radość z samego oglądania i, i no jest coś zabawnego w owcach atakujących ludzi aczkolwiek w którymś momencie to się troszeczkę przejada i, i, i do końca ciężko to oglądnąć. Powiedzmy tak, pierwsze pół godziny wydaje się być zabawne, później to już tak się robi, ok no już ile te owce mogą zagryzać ludzi. No na samym końcu jeszcze jest jedna świetna scena, kiedy te owce atakują większą liczbę ludzi niż tylko ta grupka głównych bohaterów, więc to też jest ciekawe. No i w filmie, jeżeli ktoś lubi po prostu horrory, jeżeli ktoś lubi owce to to może spróbować obejrzeć, jeżeli ktoś prowadzi farmę z owcami, to na pewno to jest taki survival guide jak radzić sobie z owcami opętanymi jakimś projektem genetycznym co ciekawe jeden z głównych bohaterów przypomina młodego sztura więc jeżeli ktoś lubi Czy, też tego aktora to może sobie zowiec? kręcić, że i y i, i tak to wygląda film bardzo pewnie przeciętny dla ludzi którzy chcą obejrzeć dobry film ale no koniec końców okazało się, że znalezienie dobrych filmów z tymi zwierzętami nie jest łatwe i, i, i poza tymi klasykami, których gdzieś tam na początku wspomniałem, czyli szczęki, e, mucha czy ptaki to tak na dobrą sprawę nie było za dobrych filmów, za dużo dobrych filmów właśnie ze zwierzętami i jakby ten przekląd też chyba pokazuje to aczkolwiek jest sporo filmów przy których można się pośmiać i właśnie Black to jest jeden z tych filmów A, no i to, to by było tyle I teraz przechodzimy do kolejnego tytułu, pewnie równie olśniewającego co Czarna <todgłosy> <ta, ta>. to kolejny <todgłosy> film to jest film, który wybrałem głównie ze względu na e, tytuł. to nam, że polski tytuł. E, nie wiem, czy kojarzycie, e, pewnie kojarzycie Kabaret Moralnego Niepokoju. Oni mają taki sketch e, monolog w zasadzie. Robert Górski gada przez telefon z Badylem. No i tam jest taka scenka, jak próbuje wyciągnąć jeden drugiego do kina i mówi, amerykański jakiś grają. Atak zmutowanych grzechotników na Amerykę. Nie wiem o czym. No i... I, i, i, i to, to jest właśnie coś takiego. Znaczy, film w oryginale nazywa się Caved In. I ktoś chyba tak y, dla ostrzeżenia y, dał temu polski tytuł Atak Mega Karaczanów. No i cały film jest... No, tak ambitny jak ten tytuł w zasadzie. Wchodzi tam jakaś grupka trochę turystów, trochę bandziorów do jakiejś kopalni. Znajdują tam jakieś diamenty, czy tam szukali jakichś kamieni. No i zaczynają ich jakieś takie duże karaluchy w różnej maści atakować. Przy czym takie karaluchy no, najmniejsze z nich miały tak ze 30 cm największe, nie wiem, 2-3 metry. No i w zasadzie cały film o tym, jak się tam ganiają z nimi. Nie zniosłem go w całości, więc ten, ten film sobie leciał, a ja tam robiłem jakieś swoje rzeczy w międzyczasie. Bo <głos> ten, myślę, że mogłoby się ciężko odbić na moim zdrowiu. E, więc film polecam tylko ze względu na e, tytuł. E, Ale jeszcze ma dobry ten, podtytuł. Prehistoric Terror. E, Wiesz, Tom... Tytuł, który... To nawet na nie, pewno nie wyczaiłem. Dużo PR-ów to weszło. <laughs> tak, na pewno. Ale za to spojrzałem na yy, nazwisko reżysera, niejaki Richard Pepin. I, yy, Krótki. To jest, jakiś <laughs> to jest jakiś hurtownik w ogóle. Bo wyprodukował <laughs> filmów chyba z 50. Nie, y, obsługiwał kamerę nie wiem, w, tak na oko w 20 i kilkanaście reżyserował przy jak przeżyłem te tytuły to no, no nic mi nie mówią no. i same jakieś takie eh, zero tolerancji bez odwrotu, zabójcze diamenty zabójcza pięść jakieś takie same, same krwawe szaleństwo kompletnie, kompletnie nie wiem o co chodzi a elektroniczny łowca tego nawet dwie części były nie, nie byli z elektronicznym mm. mordercą ale to jest też trzeba tutaj zaznaczyć, że to jest produkcja kanału sci-fi, który obecnie oficjalnie nazywa się syfy <śm> Więc być może, no. <śm> być może coś, coś tutaj jest związanego akurat z tymi no. syfami on, on jeszcze zrobił taki, był kiedyś serial Gorączka w mieście czy kojarzycie? Mm. Nie. Nie. No, no. -nie. no to, to, jest, to jest jedyna rzecz, która, no jakby znam tytuł i kojarzę, że było coś takiego. No, no i zajął się tam reżyserią, produkcją i scenariuszem, czyli no naprawdę hurtownik jakiś straszny i no przy takim doświadczeniu po prostu zrobić taki kicz, to naprawdę człowiek musi być bestawęciem strasznym. No... No, ale dali mu 15 milionów dolarów na ten film. Z tego, co tu widzę, więc... No... Nie wiem, może ktoś tam kiedyś da tyle kasy i zrobimy jakiś dobry horror. Połączą wszystkie te zwierzaki w jeden film. To było dobre. No. No, okej. Okay. Jeżeli chodzi o fajne tytuły, to... <głos> Najfajniejszym tytułem ze wszystkich jest Mega Shark vs Giant Octopus. <głos> <głos> to, to jest, to znaczy, jest, ja... jest, to jest, to jest najkrótsza recenzja całego filmu. Ja żałuję, że niestety nie, nie, nie mówimy o Boa vs Pyton, bo to też nie <głos> Tak. Film powstał w kultowej wytwórni Asylum, która też jest taką hurtownią filmową. Kręci za śmieszne pieniądze, kręci w śmiesznych terminach bo na przykład, i kręci przede wszystkim śmieszne filmy, bo głównie są to tak zwane mockbusters, czyli w odróżnieniu od blockbusters są to po prostu tanie, przeznaczone na rynek wideo można powiedzieć nie bójmy się tego powiedzieć parodie kitów hit, kinowych hitów kinowych no akurat mega Megashark vs. Giant Octopus nie jest, taką, nie jest taką parodią czy też podróbką. Jest to w 100% autorski projekt. I co jeszcze można o tym nie powiedzieć? No generalnie wykorzystuję najstarszy motyw wszelkich monster, czy monster movies, czy animal attack, czyli po prostu zwierzątka uwięzione w lodzie gdzieś na Antarktydzie, zostają uwolnione i zaczyna się totalna rozwałka. No więc są sceny, jak to ogromna ośmiornica atakuje Platformę Wiertniczą. A jeszcze trzeba e... chyba ktoś wspomnieć, że Lorenzo Lamas walczy z tym. Tak, tak, tak, tak. To jest najjaśniejszy punkt tej produkcji. <laughs> <laughs> e, mamy, mamy właśnie scenkę z Platformą Wiertniczą, no i mamy scenki e, z e, no, z Rekinem, e, który dzielnie partneruje Lamasowi. Jest scenka, gdzie ten rekin podgryza kawałek Golden Gate, gdzie atakuje lecący samolot pasażerski, czy też zatapia okręt wojenny, także no, jest całkiem ciekawie. Ale tak naprawdę tego filmu akurat nikomu bym nie polecił i obejrzenie samego zwiastu no, już w zupełności wystarcza. W, w zasadzie w trailerach e zostało pokazane te najlepsze, e wszystkie najciekawsze sceny. Hmm, okej, okay, przekonałeś mnie, muszę to zobaczyć. <grystanie> Przemek? A, czyli już skończyliśmy o, o, o śmiernicach, okay. takie <grystanie> Okej, <Okay, grystanie> mi się wydawało, że już po prostu zaparł ci tych tak. w piersiach. <grystanie> o Boże, o czym mówię? <grystanie> Otrząsnąłeś się już? Dobra, ja się <grystanie> dalej. To skończymy żabami. <głos> Żaby z 1972 siedem... roku, reżyseria George McCowan. Eee, w roli głównej mamy tutaj sama Elliota znanego z Continuedu, to jeszcze był bez włosów, i Raya Milanda, eee, jest też taki przykład, jak to niegdyś całkiem przyzwoicie aktorzy ja Raya Milanda pamiętam ze straconego weekendu Billy Wildera, chociażby, bardzo fajny film, jak to yy, no całkiem znani, szanowani aktorzy pod koniec kariery zaczynają grywać właśnie w takich dziwactwach yy, w Nocy Królików, Night of the Lipids, na przykład gra Janet z Psychozy. Yy, no, ale wracając do żab, yy, no, to mamy tutaj taki eko-horror, jak to było wcześniej tak wspomniane, być może protoplasta wszystkich horrorów, a nie wiem, nie, nie, nie orientuję się tutaj jakoś tam wszystko odbywało. Eee, jest to film zły. To taki ewidentnie zły. Eee, zło ma fabułę. Źle krają ak aktorzy. Eee, film przeciągnięty tak, z ale jednym tak, słowem. Tak, ale zło, wy zło, zło, zło wydzierające właśnie z płazyk i gadu jest całkiem przyjemne w oglądaniu nie należy ja ten film, mam no, do niego duży sentyment w sumie, bo pamiętam, że był puszczany na poloni 1 swego czasu eee, kilkanaście lat temu no, to tak no, przestraszył mnie troszkę, czegoś się teraz wstydzę no ale cóż, cóż począć, no miałem, miałem swego czasu później no, taką traumę eee, stosunki do żab jaszczurek nawet żółwi, bo, bo, bo, bo ktoś yy, wspominał chyba Ty, tyjacku, że nie było horroru z żółwiami, prawda? No to żabach był żółw. Yy, powolny, dostojny i złapniony ludzkiego mięsa. Tylko dużo mówić. No. Zabracaj. Dobra, ale yy, mówiąc pokrótce o fabule, no to mieliśmy tutaj. Yy, milionera, to właśnie Dolly Ray który urządził dla swojej rodziny przyjęcie swojej willi na odludziu, prawdopodobnie w Luizjanie, tak mi się wydaje, po scenografii, scenerii. No, odcinka przyjeżdża, wszystko fajnie, sieranka, zabawa, huanki, wolem, no ale wszystko obserwują żaby z ukrycia i tak z czasem coś mi się chyba zaczyna nie podobać, bo tak podskakują coraz bliżej, bliżej, i one same nie atakują właśnie, co jest ciekawe, atakują yy, atakują yy, inne płazy i jakieś tam krokodyle, jaszczurki właśnie wspomniany, żółw węże a żeby tutaj yy, są swego rodzaju mózgami całej operacji no tak, żeby tutaj planują wszystko yy, analizują, przetwarzają wyciągają wnioski i w końcu yy, no Prowadzą, prowadzą swoje wojska do ostatecznego ataku właśnie na ludzi. Yy, wszystko kończy się nieciekawie. Chcę tu dużo mówić. powiem, że spoileruję teraz trochę, ale wszyscy wybaczą. Yy, no i tak, no, tak mówiłem, jest to swego rodzaju jako horror bo tam mało, bo mało, ale mało subtelnie yy, twórcy starają się przekazać pewne, pewne prawdy, yy, nie powinniśmy właśnie zadzierać z naturą, że nie powinniśmy tam zanieczyszczać takie tam duperele, że tak powiem, no wiadomo, było to niejednokrotnie pokazane w lepszy, ciekawy sposób. Yy... Na przykład w Ugynkęcie. <gry> Na przykład. Na przykład. No film generalnie nie broni się niczym, no tak by to ujął. No dobra, fajnymi zdjęciami, bo zdjęcia są naprawdę przyzwoite. Yy przyroda jest taka dosyć dostojna bym rzekł, w tym filmie. E, nie mówię to o żabach, w kompletnie, ale tak ogólnie całkiem, całkiem fajnie to wygląda. No, to jest chyba jedyne, ja co mógłbym tutaj dobrego o tym filmie powiedzieć. No i mój sentyment z dzieciństwa, no, a poza tym to chyba nie mógłbym nikomu pomnego dzieła polecić. Mówił, tak złe, że, że tak chaotycznie o tym gadałem. Po no, prostu tak zły film No, mamy właściwie omówione już yy, wiele rodzajów zwierzaków, aczkolwiek o kotach nie mieliśmy. Więc, hmm. No tak. O kotach nie, to, to znaczy ale ja jeszcze... Miałem prawie o kotach, ale to tak chciałem jeszcze... No nie robimy już jakieś małe podsumowanie? Już wnioski luźne i tak dalej? Nie, no luźne wnioski to chyba do takich filmów <głos> mamy non-stop. <głos> <głos> no. Nie, bo no, jak przygotowaliśmy się do, do, do tej audycji... Jacek podesłał mi dwie listy. Na jednej z tych list znalazł się duchi rok. Jacek stwierdził, że tak nie duchim rok, to chyba nie. Ciekaw jestem dlaczego. A, wiesz co, no, bo w przeciwieństwie na przykład do takiego Kudżo, e, który trzyma jakby w napięciu i ma tu taką e, fabułę typowego horroru, być może tylko ze względu na to, że to jest na przykład Kinga. E, to wydawało mi się, że to jest film, który można było określić horrorem, a Duch i Mrok nie. I właśnie też się sam zacząłem zastanawiać tak naprawdę na serio dlaczego. A no właśnie, bo, bo biorąc takie może... krokodyle, czy, czy no ten jeszcze jeden film, który oglądałem z właśnie też o lwach. No mhm. są dwa zwierzaki. Zabijają ludzi. Leje się krew. Jest strasznie. Jest jakaś tam atmosfera niesamowita. A mhm. no wszystko no, nie przypomina sobie, żeby tak naprawdę Duchim Rok był uznany za horror? No tak, ale pytanie, czy ten film jest na serio mroczny, nie? W sensie on ma klimat takiego, właśnie, że coś tam atakuje, coś chodzi, no to znaczy, i tak dalej, się ale czy on na nie... serio jest mroczny, nie? No, no właśnie, nie? pytanie, gdzie. No to jest chyba już takie dosyć względne, no bo jakby horror z założenia to jest film, w którym jest mimo wszystko coś takiego nadnaturalnego, nie? A, no tak, duchim to tak. Jak najbardziej kur... dziwny lwy, nie? O, No tak, no ale to była taka dosyć przekonująca historia, nie, która y, pokazuje tą Afrykę w, z tymi swoimi całymi zagrożeniami, a ta cała taka ta otoczka takiej nadnaturalności jest mocno interpretowalna, więc y, ja tak do tego podszedłem, ale, ale jasne, film moim zdaniem jak najbardziej warto obejrzenia tylko, że nie określiłbym tego horroru. Bo. bo tutaj chyba można jakoś podzielić te wszystkie te, te filmy, tak jak już pisałem gdzieś na realne, nierealne i durne. <grym> <grym> <grym> Okej, <Okay>, mam wrażenie, <grym> że <grym> tych ostatnich mamy najwięcej. Ale też jest zabawne, że, że z tych wszystkich filmów te takie najstraszniejsze to są takie, w których jakby nie ma za dużo kombinowania, tylko są takie walone prosto z mostu, nie? No Bez e, jakichś takich i... nadprzyrodzonych mocy, takie rzeczy, które mogą zdarzyć się no, na przykład na safari, no. No właśnie, tak samo jak ptaki, nie? Które też ciężko by było w to uwierzyć, no ale tam co to ostatnio było w Świdnicy tak e, jakichś ptaków to była akcja, że przez dwa tygodnie chyba olbrzymie stada ptaków nie chciały z rynku odlatywać i wszystko im obsrały. ale to była scena, scena rody właśnie z ptaków nie? kiedy nie wiadomo dlaczego masa ptaków przesiaduje w jednym miejscu i nie chce lecieć dalej nie? I, i właśnie po obejrzeniu ptaków to ja bym przecież z domu nie wychodził bym młodszy i bym to wszystkie za no a teraz jakbyśmy wiedzieli e... wcześniej, byśmy złapali jakąś kamerę i byśmy już mieli pierwszy swój własny horror. A z kolei na przykład y, szczęki też, to też mogło się zdarzyć i też jest w takiej konwencji robione, nie? Więc y, y, większość tych filmów, które właśnie dodają jakieś zmutowany nie wiadomo co, to, czy w takiej na granicy już naprawdę granicy, granicy realności staje się trochę mniej... Trudno się tego chwili, no. I, i... Straszy najbardziej to, co jest realne, no, no Mi się wydaje. No i nie ma co ukrywać, że te, te, te obecnie chyba nie ma za dużo filmów tego typu. Same remake, i co prawda powstają, mam takie głupie wrażenie, a, a te, większość z tych filmów to mimo wszystko no, są lata 80. Albo te naprawdę durne lata właśnie ostatnie, czy Czarna Owca czy Iżboa vs. <śmiech> Prytoń olbrzymie... Kołomornica. Uh. No, ale idą szczęki piąte. Ja tam czekam. Jak będą, to idę do, do kina. Normalnie idę do kina. No, ale mnie się marza na przykład jakiś taki film, jakiś ogólną światowej epidemii wścieklizny, chociażby, gdzie naprawdę jakieś watachy wściekłych psów, czy nawet kotów no, ostro, ostro lecą na ludzi i się dzieje. No to wtedy to na pewno by wywołało większe wrażenie niż właśnie boła, pytony, czy inne tam węże w samolocie. Mhm. ale to byłoby trochę tak na zasadzie takich filmów, filmów o, o zombie akurat to co ty mówisz, nie? w sensie zamień zombie na zwierzaki no na przykład, i to będzie przykład, ten film co, co, dobra. dobra koncepcja no, a z tych, z tych wszystkich filmów jakby, nie wiem, brakuje wam jakiegoś zwierzaka, no bo, bo o chomikach to nie mówię. <głos> <głos> jak ktoś chce zobaczyć horror o chomikach, to są jak to Hamsters from Hell, czy jak to było? Tak, do zobaczenia, do zobaczenia na naszej stronie. Tak, no. Także będzie podlinkowane. Nie no, mi, mi brakuje mm. zwykłego domowego eee, kota. No. Oho, to, to, to jest fakt. No wiem, że są tam jakieś włoskie, bodajże, bodajże Crimes of the Black Cat, czy jakoś tak, ale to, to, to mało znane i cieszy, chyba dostępne, ale no nie przypominam sobie czegoś takiego, tak? Jeszcze też jest coś takiego, są ludzie koty A, chyba czegoś coś takiego, ale da, z David Bowie wydaje się, że pan grał. Pantera. Pan ta nowsza wersja była dziadowska, mówiąc delikatnie. Już ta starsza z RKO, z lat 40-tych Jeszcze jest, jest musical koty. I jakoś to to nie to jest muzykal, choroby, to niego, niezły horror. Niezły <śles> horror. Uh. Ale właśnie się zastanawiałem, czy jeszcze coś takiego zupełnie absurdalnego. Karoluchy były, pijawki były... Aha, o krewetkach też jest zabójcze krewetki, nie? Rybki, rybki akwariowe, to, to można piranie podciągnąć. Chwila, kaczki, kaczki. Kaczek to byłoby na czasie. Ale kaczki właściwie do tego w długim weekendzie mogłyby się pojawić. Hmm, co takiego by... No nie, no rzeczywiście, koty i psy tucha, takie najbardziej straszne. I jeszcze ta małpka, która pomaga, to też jest dobre. To mi się wydawał fajny temat na, właśnie, na horror i, i, i sam będę musiał się o tym przekonać, no ale chyba po Czy opisie... Co, chcesz tutaj, kupić no... małpkę? E, nie. Obejrzysz Monkey Shine. Tyle mi wystarczy. Już nie będę o małpki później. To no na pewno. Szkoda, że nie ma takich pastiszów w postaci na przykład jak jest Lessie Wróć czy jakiś Benji i na przykład właśnie tego typu zwierzęta z tych znanych jak jest Kujo i Beethoven, tak. Lessie Wróć i nie wiem i coś innego, nie? No, takie rzeczy by się dobrze sprzedawały. To był świetny sposób, żeby zapi zabić jakiś produkt taki promowany. Na dżungli w konwencji koror na przykład. Lessie by... No to by było dobre akurat. Przecież był, e, chwila, e, Śpiąca Królewna w konwencji horroru z Sigurny Weaver chyba no, była to robiona, to robiona to, w ten to. sposób. To było całkiem fajne. Znaczy może nie horroru, ale takie właśnie makabreski trochę. E, no. Księga dżungli. Okej. Okay. Król lew. Hmm. <grym znać w anime> Te wszystkie animacje Disneya przerobione na horror. To by było dobre. No to rzeczywiście taką całą serię Disneya zrobić w horrorze. Epokę wam. To było fajne. Hmm. No tam doktor było zwierzę. Dumbo, Bambi. Zresztą swoją drogą Bambi widziałem na liście Bambi. horrorów y, Newsweeku, czy Timesa chyba, nie? Jest. Na serio, z ręką na sercu mówię wam, że jest na liście 40 chyba najstraszniejszych filmów wszechczasów Bambi. <głos> <głos> to Jest jakoś tak okrętnie tam y, motywowane, ale, ale Bambi jest... No nie, no by znalazło się, ale rzeczywiście jakby trudno znaleźć, było na serio takie dobre horrory tego typu i, i jakby ten odcinek pokazuje, że staraliśmy się bardzo i znaleźliśmy kilka fajnych filmów, które ciężko by było nazwać perełkami. Aczkolwiek, e, czy jak to było? Giant, co? Bo już zapomniałem tytułu. <grystanie> <grystanie> z tym rekinem i ośmiernicą, Aha, to jak Mother to się... Shark na... <grystanie> <versus Giant Octopus? grystanie> o, właśnie. No to tego typu tytuły już bronią się same To <śmiech> nie trzeba o nich więcej mówić eee, Nacinek założenia był taki trochę pół żartem, pół serio Bardzo staraliśmy się znaleźć takie najlepsze tytuły z Animala Chyba nam się nie do końca udało eee, Ale... Czy znaczy to najlepsze <śmiech> powinniśmy w... świadomie? Ale... <śmiech> tak, no bo nie ma co no mówić w filmach tak, O no, klasykach no, no, bez sensu no to ptaki, nie, no to się nie nadaje. Przecież to wszyscy znają, każdy wie, że dobre, co tu gadać. No? Tak. E, tu będziemy powoli kończyć. E, w kolejnym odcinku mam nadzieję, że oby, pogadamy o e, filmie pod tytułem The Innocence e, z lat 60 Czarno-Biały. E, film grozy o nawiedzonych dziewczynkach w, w opuszczonym, znaczy półopuszczonym domu. Świetny wieźle. film, Chyba. moim zdaniem. E, mam nadzieję, że w tym samym składzie będziemy mogli już tak trochę bardziej na serio pogadać tym filmie. Wydaje mi się, że e, trochę starsza produkcja, która nadal w jakimś sensie trzyma e, klimat i poziom fason. Ja nazywam się Jacek Brzezowski z Wrocławia. Tutaj mówi Paweł Serius z Warszawy. E, Piotr Sapek z Opola. Przemek Murzyn z Katowic. E, to było dziesiąte wydanie kafe Makabra z zwierzękami w roli głównej. Chłopaki, może jeszcze chwilę na reklamę i możecie powiedzieć, skąd przybywacie, jakiej strony reprezentujecie. Przybywamy z planety opium.org.pl i zapraszamy może... oczywiście. A... Ja może jeszcze bym się polansował, jeśli można. Proszę, eee... <śmiech> proszę. <śmiech> Oprócz opium bawię też się w o muzyce. Serpent.pl. To no, są głównie tam ambienty, industriale, noise, inne takie tam zgrzyty, szumy, trzaski. Kto interesuje, to zapraszam. Jednocześnie zapraszam też na e, nasz festiwal, którego trzecia edycja odbędzie się 21 listopada e, w Poznaniu, w klubie Inner Spaces. Jeżeli komuś e, mówią coś takie nazwy jak Throne Haven, Dead Factory czy grupa suka Off y, artystyczna, to zapraszam, jak najbardziej. No, i tyle. I tyle. E, no, aha, jeszcze Paweł. E, no, ja zapraszam na serius.pl, tam jest wszystko, czego tam możecie sobie zażyczyć o fotografii różne, dziwne e, projekty, mniej albo bardziej zakręcone, jakieś kursy fotograficzne. Ale... Wejdźcie tam, popatrzcie, co tam jest. Coś sobie znajdziecie. No dobra, no to tym akcentem zamykamy dziesiąty odcinek Kafe Macabra. E, dziękuję wam bardzo za e, wirtualne przybycie przez Skype'a i za miłospędzony czas. Cześć, trzymajcie się. Cześć. Cześć. Dzięki, na razie. Homme, mais, mais depuis longtemps, oh, oh, j'ai cette haleine de fantômes, deux heures, mais c'est pas pour sûr du point de nombreux. Hey, J'ai le le léger, et le le destin un peu.